Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. Lukas evangelium kapitel 10, 10 rozdział. 25 bis 37. Od 25 do 37 wiersza.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 na to miejsce i zobaczył go przeszedł mimo. Pewien Samarydanic zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedł, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A na dobył dwa denary, dał jej gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja ci, ja w drodze powrotnej, oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem Twoim, był bliźni temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Barmherzigkeit welch ein wunderbares Wort. Miłosierdzie cóż za wspaniałe słowo. Wir haben gebetet, dass wir Männer, Wort Gottes als speise haben möchten. w modlitwie mogliśmy słyszeć, że chcemy mieć manne jako to pożywienie, jako to słowo Boże dla nas. Eine speise, die das Volk Gottes in der Wüste kriegte. Und der Bode, darum, lud Boży otrzymał na pustyni. Und jeder musste das morgens einsammeln. I każdy musiał z rana to zbierać. Und jeden Tag eine Portion aufsammeln. I każdego dnia musiał zebrać pewną porcję und essen. I zjeść. DAS WAR DIE, Speise für die Wüste. To był POKARM NA PUSTYNI Wir haben mamy DIE SPEISE IN FORM DES WORTES GOTTES My dzisiaj mamy tą, ten POKARM W POSTACI SŁOWA BOŻEGO Geistliche SPEISE DUCHOWY POKARM UND WELCHE SPEISE IST KÖSTLICHER ALS DIREKTE REDE DES HERRN JESUS A jakiś POKARM MOŻE BYĆ BARDZIEJ KOSZTOWNY NIŻ BEZPOŚREDNIA MOWA PANA JEZUSA Wir haben hier einen ABSCHNITT GELESEN DER VIELEN BEKANNT IST Czytaliśmy urywek, który wielu jest znany? vielleicht ist ja dir sogar schon ein Może i co niektórzy już mają dosyć czytania tego odcinka, ale do czasu lany są Bo jak, bo tak wiele razy już go czytaliśmy. Aber lasst uns die Worte Gottes einmal als Worte Gottes aufnehmen. Ale chcemy wziąć słowo Boże jako właśnie czyste słowo Boże. Wir haben von einem gewissen Gesetzgelehrten gelesen. In Vers 25, wierszu czytaliśmy o pewnym uczonym w zakonie, dem brannte eine Frage auf dem Herzen, który miał takie palące serce, palące pytanie, czy takie pytanie w swoim sercu. Er sagte Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? I stawia pytanie, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Gibt's die Frage heute noch? Czy takie pytanie i dzisiaj nie istnieje? Letzten Sonntag war ich mit meiner Familie abends aus New York in der U-Bahn gefahren. temu, razem z rodziną, miałem okazję czy możliwość jechać metrem w Nowym Jorku. Die U-Bahn war brechend voll. Było przepełnione to metro przepełnione. plötzlich stelten sich zwei studenten vor uns. I nagle stanęło przed nami dwóch studentów. I rozmawiali ze sobą o jakimś kazaniu, które słyszeli. Myśmy w ciszy przysłuchiwali się. I jeden z nich powiedział, to kazanie to było jednym z trzech najlepszych, jakie w swoim życiu słyszałem. I nas to bardzo zaciekawiło. Kriegten nicht alles mit, weil das so rappelte. Nie wszystko mówiliśmy dobrze słyszeć, bo był szum. Ging unter den Hasen River drunterweg. I przeszliśmy przeszliśmy pod rzeką. Przyjechaliśmy pod rzeką. Aber sie hatten eine Predigt gehört über den Hiob. Ale usłyszeliśmy, że rozmawiali o kazaniu na temat Joba. Sie unterhielten sich über die Predigt, die sie gerade gehört hatten. I właśnie ich zajmowała ta rozmowa tym kazaniem, które przed chwilą mogli słyszeć. I byli zachwyceni Słowem Bożym. Musieliśmy wysiąść. I mogliśmy życzyć błogosławieństwa Bożego. I mogliśmy też dać świadectwo, że też jesteśmy dziećmi Bożymi. I wiecie, co powiedzieli ci studenci? Wir haben ewiges Leben in dem Herrn Jesus Christus. Mamy życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. So ein na u New York. Takie świadectwo mogliśmy słyszeć też w metrze w Nowym Jorku. Hast du schon ewiges Czy ty masz życie wieczne? Du kannst Możesz je mieć. Ten uczony w piśmie nie wiedział, w jaki sposób to uczynić. Co ma zrobić, aby to życie wieczne dostąpić albo dostać menschen Wielu ludzi zadaje sobie wielki trud, by coś uczynić, aby otrzymać, dostać to życie wieczne. I właśnie w tym rozdziale Pan Jezus podaje nam to nie na darmo er sagt so über und siehe ein gewisser gesetzgelehrter ich denn zaczyna się słowami a oto pewien uczony er führt unsere ganze aufmerksamkeit auf diesen einen mann "I zaura nasza uwaga jest skupiona na tym właśnie człowieku und dieser mann hatte die eigenschaft aufzustehen ich denn tego człowieka było to by wstać i się zapytać vor dem lehrer der lehrer Zapytać się przed tym nauczycielem, nauczycieli. Undi Schrift sagt sogar, dass er ihn versucht. A Vismo mówi, że wystawił go na próbę. Vielleicht hast du das auch schon getan. Może i ty to już też uczyniłeś. Vielleicht auch nur so ein bisschen indirekt. Może uczyniłeś to, czy czyniłeś to w sposób taki niebezpośredni, bezpośredni? Dann ist dieser Gesetzgelehrte für dich vielleicht heute die Lektion. To może ten uczony w piśmie będzie dla Ciebie taką lekcją. On stanął przed Panem i próbuje go. Das Volk Dokładnie tak samo czynił lud izraelski na pustyni. Gott Oni wystawiali Boga na próbę albo kusili go. I co stało się? Wszyscy, którzy byli mężczyźni, czy, mężczy czy już dorośli, musieli umrzeć na pustyni, z wyjątkiem Buch. Tylko Josué i Kaleb weszli do tego obiecanego kraju. I Pan Jezus podejmuje to pytanie tego uczonego w, w zakonie. Du auch meine frage. Może i Ty masz, dostajesz jakieś pytanie, otrzymujesz. Hörstu die frage gut an? Czy słuchasz dobrze tego pytania? Oder jest to so, wie, wie geht es dir, und wir gehen schon weiter. A może to tak jest, jak Ci się powodzi, jak się masz i po prostu tak przechodzimy mimo chodem nad tym. Das Wort Gottes ist lebendig heute noch. Słowo Boże jest dzisiaj żywe. Der Herr Jesus, das ist vers 26, er sprach zu ihm. 26 wiersz Pan Jezus zaś rzekł do niego Jesz er przyjdin direkt an On bezpośrednio do każdego do ciebie przemawia znaczy on wusste er dass er gesetzgelehrter war oczywiście Pan Jezus dokładnie wiedział że on jest y, uczonym zakonem wenn wir mit unserem mitmenschen sprechen wissen wir nicht alles jeśli my rozmawiamy z naszym y, towarzyszem to nie wszystko wiemy Ale ma auch der herr jesus formuliert eine frage in dieser begegnung ale i również Pan Jezus formułuje pytanie w tej Nie odpowiadam od razu bezpośrednio. I pozwala by on chwilkę poczekał. I pan otwiera to nie, nie pozwala by on czekał też, ale otwiera jego serce. Indem diese beachtliche Frage stellt, was steht in dem Gesetz geschrieben stawia mu to pytanie, co napisano w zakonie? To sollte doch ein Gesetz gelehrter wenigstens wissen. Jeśli jest o nim napisane, uczony w zakonie, to w zasadzie powinien to wiedzieć. Er kannte doch das Gesetz. Przecież musiał znać zakon. Aber der Herr Jesus drückt sofort dahinter eine zweite Frage. Ale Pan Jezus dodaje tutaj natychmiast drugie pytanie. Er fragt, wie liest du? Jak czytasz? Nicht, was liest du? Nie, pan nie pyta go, co czytasz. Er sagt doch nicht, wie lest ihr? Nie mówi, jak wy czytacie. Sondern ganz individuell, wie liest du? Ale bardzo indywidualnie, jak ty czytasz. Auch wir sind aufgefordert, die Schrift zu lesen. Również i to jest takie wezwanie do nas, byśmy czytali pismo. Und wir haben eine große Freude, gerade auf dieser Konferenz das Wort Gottes zu hören i mamy wielką radość, że tutaj na tej konferencji też możemy słyszeć słowo Boże. Freude zu sehen, wie reich die Schrift I możemy też to widzieć, jak obfite i bogate jest pismo. ale ciekawym jest jak Ty czytasz pismo. das ganze i to całe ważne jest, byśmy zauważali że każde słowo ma swoje znaczenie Również i w tym urywku Jeśli byśmy ten urywek przeczytali tak tylko powierzchownie To natychmiast będziemy wiedzieli, że mamy wykonywać miłosierdzie I to jest w każdej książeczce dla dzieci I temat załatwiony Barmherzigkeit üben miło Aber der Herr Jesus zeigt diesem Gesetzgelehrten, wie liest du die Schrift? Ale Pan Jezus pokazuje temu uczonemu w zakonie, czy w piśmie, jak ty czytasz, jak ty czytasz. Lass uns heute mal lesen, wie wir die Schrift lesen. Zechciejmy to przeczytać tak jak my czytamy pismo. Und der Schriftgelehrte sagt, er antwortet und sprach: Du sollst den Herrn deinem Wort lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen ganzen Verstand. I on mu odpowiadając, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Wir haben in der deutschen Anmerkung zwei Stellen aus und wo er das Mamy tutaj w odnośniku dwa miejsca, z których on to cytuje: z 5. i 3. Mojżeszowej w 5 <głos> Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 wiersz. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I trzecia Mojżeszowa, 19, 18. końcówka lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego Jest bowiem 4 Eigenschaften, 4 Dinge genannt, aus denen wir den Herrn lieben sollen. Tu są cztery cechy nazwane, którymi czy za pomocą których mamy miłować Pana. Toż ara osiem ganzen Herzen, po pierwsze z całego serca, z ganzen duszy, z całej duszy, z ganzen kraft, z całej siły ist im ganzen verstand ich mich ist das vielleicht eine andeutung wie der herr jesus uns dargestellt wird in den vier evangelien wie wird serce gerade beschrieben im johannesevangelium des Herrn jesus wie die seele gerade im lukas jak wie, wie die kraft gerade im Matthäus-Evangelium jego siła w Ewangelii Mateusza und der Verstand gerade im Markus Evangelium. I jego myśli, jego jego myśli w Ewangelii Marka. Die Schrift zeigt immer auf ihn hin, unseren geliebten Herrn. PiSmo zawsze wskazuje na niego, naszego umiłowanego Pana. Und so sollen wir, wie der Herr geliebt hat, auch wir lieben. I tak jak Pan umiłował, tak i my powinniśmy miłować. Ale do tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, ten uczony w piśmie dodaje: A bliźniego swego jak siebie samego. To, co też właśnie mamy zapisane w dziejach apostolskich: Wie einander zu W jaki sposób my mamy się wzajemnie miłować. I Pan Herr Jesus uznaje i przyznaje, że to jest dobra odpowiedź. Ale dodaje coś do tego, czyn to. das tun. On ma to wykonywać. A będziesz żył. Eine Voraussetzung, die der Herr Jesus gibt, ten warunek, który pan daje weil er genau auf das antwortet, was in Vers 25 der Gesetzgelehrte sagt. Bo tu on odpowiada dokładnie na to co w 25. wierszu jakie było pytanie. Was muss ich tun? Co mam czynić? Tu dies und du wirst leben. to a będziesz żył. Wenn wir den Herrn fragen, was wir tun müssen, Jeśli my panu pytanie co mamy czynić, dann sagt er uns, was wir zu tun haben. To on nam mówi co mamy wykonać. Aber der Gesetzgelehrte ist noch nicht fertig. Ale ten y, uczony w piśmie czy w zakonie jeszcze nie skończył. Ja er will sich selbst rechtfertigen. On chce się sam usprawiedliwić. Vielleicht sehen wir uns selbst darin wieder. Może każdy z nas może siebie widzieć w tym właśnie Wierszu. So. Przecież jesteśmy czyści. Er sagt zu dem Herrn Jesus i mówi do Pana Jezusa, kommt seine Versuchung richtig zum Vorschein? I tutaj mamy tą jego pró próbę. To w jaki sposób on Pana chciał wypróbować. Wer jest mein najbliższym? A kto jest bliźnim moim? Las uns mal selbst jetzt diese Frage stellen. Wer ist mein nächster? Postawmy każdy sobie to pytanie, kto jest moim bliźnim? Die Gesetzgelehrten zu dem Zeitpunkt uczeni w zakonie w tym czasie hatten viel darüber nachgesungen wer der nächste war oni bardzo sobie bardzo wiele czasu poświęcali na i rozmyślali nad tym kto to jest ten bliźni oni das dieser samarita sein czy mogliby nimi być ci samer samaritanie oder waren sie nur aus dem volk der juden albotem bliźniem to można opisać kogoś tylko i wyłącznie z ludu żydowskiego galdes vielleicht sogar für die ausländer czy może obcokrajowcy? Was war mit den Galiläern? Co, co z tymi Galilejcami? Die Gesetzgelehrten hatten sich alles mögliche überlegt. Ci właśnie uczeni w zakonie e, przy, przemyśliwali każdą możliwą odpowiedź. Und schaue auch dieser Gesetzgelehrte in seinen Gedanken damit beschäftigt. I wydaje się, że i ten uczony w zakonie też był zajęty tymi myślami to, i tą sprawą. Mit wem, wen soll ich denn jetzt lieben? Kogo ja mam miłować? Gegenstand Kto może być tym przedmiotem mojej miłości? <grym> Czy mogę naprawdę mojego sąsiada miłować? 2. Mose 12 12 mówi: Najbliższy sąsiad twojego domu. Jeśli chodziło tam o tam obchodzenie Paschy. Ten najbliższy dom. <grym> A jeśli e, będziemy to wyrażenie twój najbliższy normalnie rozważać, To jeśli chodzi o ten o, aspekt geograficzny to jest ten, który najbliżej ciebie się znajduje. jest am nächsten Albo może to jest ten też, kto e, rodzinnie najbliższy jest tobie Oder vielleicht tym im Alter am nächsten <kłynne> albo może to będzie ten, kto najstarszy jest wiekiem i najbliżej Ciebie jest, W ten sposób właśnie rozmyśliwali Ci uczeni w zakonie. On juden a gdybyście dzisiaj porozmawiali z żydami, to po dziś dzień mają ten dylemat. Die oni w swoich myślach potrafią tak zawile sięgać że że nie jesteśmy w stanie podążać ich myślami. wie der Herr Jesus antwortet. I wtedy jest dobrze zwrócić uwagę na to, jak opowiada pan Jezus. Ich möchte kurz auf dieses wunderbare Gleichnis eingehen. I krótko chciałbym coś na temat tego podobieństwa powiedzieć. Es ist ein wunderbares Gleichnis. Jest to wspaniałe i cudowne podobieństwo. Der Jesus lässt einige wunde Punkte offen. Bo Pan Jezus otwiera tutaj takie wspaniałe rzeczy, punkty. Vielleicht ist das einer deiner punkte, oder meiner Może to jest taki jeden z tych e, punktów, które mnie trafią, Slabost. czy słabości, w których jestem słaby. Er sagt, ein gewisser Mensch ging. On mówi, pewien człowiek szedł. Und der ganz genau, ein Mensch, bin ich. I ten za, e, uczony w zakonie dokładnie wiedział, ten pewien człowiek to jestem ja. Wir verstehen das vielleicht nicht so direkt. Może my tego nie rozumiemy tak bezpośrednio. Aber der wusste ganz genau, ich bin damit gemeint. Ale on dokładnie wiedział, że tu jest mowa o mnie. So wir die Schrift lesen. I w ten sposób właśnie możemy czytać Pismo. Wenn da ein steht, Jeśli jest mowa o pewien człowiek, bist du damit gemeint. to jest mowa o tobie. Ob du jetzt 6 czy 60 Jahre alt bist. Obojętne, czy ty masz teraz 6 lat, czy też 60. Ob Junge oder Mädchen. Czy Kopiec, czy Dziewczynka. So spricht das Wort Gottes heute noch zu uns. Tak też mówi Słowo Boże i podzisz dzień do nas. Und er beschreibt dort einen Menschen, der von Jerusalem nach Jericho hinabging. Die geografische Höhe und Tiefe hat immer eine geistliche Bedeutung, auch in der Höhe und in der Tiefe. Również ma duchowe znaczenie, znaczenie, gdy jesteśmy na tej duchowej Wyżynie albo Nizinie. Jerusalem liegt auf einem berg. Jerozolima leży na Górze. Jericho, liegt im Jericho leży w tej dolinie rzeki Jordan. Meter unter dem Meeresspiegel. Wiele metrów poniżej poziomu morza. Der Welt. To jest też, to można powiedzieć, najniżej położone miasto na świecie. Die verflucht worden ist, ist to miasto, które zostało przeklęte, Als sie durch den, den obersten des Heeres Gottes, g der oni przez tego najwyższego e, m, zastępu Pana persönlich vernichtet wurde unter de, in der Zeit von Josua. w czasach Josuego to miasto zostało zniszczone. dann wurde gesagt, dass sie nicht wieder aufgebaut werden sollte ten pan powiedział to miasto ma nie być odbudowywane und wer es tun würde der würde mit seinem ältesten und jüngsten sohn damit bezahlen a kto to zrobi to zapłaci swoim najstarszym najmłodszym e, synem eine stadt des fluches miasto przekleństwa eine vernichtete stadt zniszczone miasto eine stadt aus der gnade leuchtet miasto z którego e, promieniuje łaska Eine Stadt aus der diese Rahab kam, miasto, z którego pochodziła Rahab, Eine Rure, która była nierządnicą, und sie ist im Mahäus 1 aufgenommen das Geschlechtsregister unseres Herrn. A w Mateusza jeden jest, występuje w Rodowodzie wie gewaltig groß. Jakże wielkie to jest, Aber jewi Huwut wieder aufgebaut, wir können das in erst Könige nachlesen. Jericho ale, mh, ale Jericho zostało jako miasto odbudowane w królewskich księgach. możemy to czytać. Diese Stadt heute. I to miasto istnieje po dziś dzień. Meer. Miasto, które jest bardzo blisko położone morza martwego. Eine, eine Stadt des Fluches. Miasto przekleństwa. Und da ist dieser mensch auf dem Weg hin. I ten człowiek idzie na tej drodze z jednego do drugiego miasta. Jeder der einmal in Jerusalem gewesen ist, Gastik, kiedykolwiek był w Jerozolimie, ich meine gerade von den Juden, ja, mam na myśli tutaj Żydów, bodem Izraelitów, Izraiłotów, der wusste, dass da der Tempel stand. Każdy wiedział, że w tym mieście jest świątynia. Das war dieser Ort, wo der Herr verheißen hatte, seinen Namen wohnen zu lassen. Dort było to miejsce, w którym Pan obiecywał, obiecał, że jego imię będzie tam mieszkało. Kto in ma radość w tym ten zawsze pozostanie w Jerozolimie. To diesem Ort der Grundlage miasto, które jest podłożem pokoju. Ale ten człowiek schodził z Jerozolimy do Jericha. To i po dziś dzień jest taka stroma droga. Pustynia, pustynna. folah Pełna zbójców. Und diesen Weg, in dieser I właśnie tą drogą ten człowiek schodził. Überall, wo wir das Wort hinablesen, wszędzie, gdzie czytamy to słowo schodził, da geht es auch moralisch hinab. Dokładnie tam też chodzi o tą stronę moralną, że też staczamy się. Und als er dort hinabgierte, fällt er unter Räuber. W,deon schedu, to napadli go zbójcy. Und die räuber gucken sich das nicht nur an die sie ziehen ihn aus alleanili sie versetzen ihm schläge bob e, sie gehen weg stabil und ließen ihn halb tot liegen i zostawili go na pół umarłego. schreckliches bild stra vielleicht bist du auf diesem weg gerade hinab może ty też jesteś na tej drodze w dół. Weg sind Räuber. Na tej drodze są zbójcy. Die werden dich früher oder später finden. Dusze wcześniej czy później znajdą cię. Und möge Gott dich bewahren, dass sie nicht alle diese Dinge mit dir tun. I obiecuję Bog zachował, abyś aby oni nie uczynili ci tych rzeczy, które tutaj opytamy. Kehre um nach Jerusalem. Zawróć do Jerozolimy. Oder du wirst irgendwann halbtot sein. Albo kiedyś będziesz na pewno pół umarły. Ich weiß nicht, ob die Kinder wissen, was halbtot ist. Nie wiem czy dzieci rozumieją to wyrażenie na pół umarły. Ich weiß das wirklich nicht, was das ist. Ja, tak naprawdę też tego nie rozumiem w pełni. Jedwier jest albo tot, oder lebend. Halbtot keni ich nicht. Albo jest dość żywy, albo martwy. Nie ma czegoś takiego jak pół umarły. Aber die Schrift spricht davon, dass einer ist. Ale pismo mówi o tym, że ktoś jest na pół umarły. I list Efezja, drugi rozdział pokazuje nam, że my byliśmy umarli w grzechach naszych. Ein Bild von mir. Ob mój obraz. Tot. Umarły. Ja, hier als beschrieben. Ale tu jest opisany jako pół umarły. Und sie ließen ihn halbtot tot liegen. Zostawiając go na pół umarłego. Vor kurzem habe ich einen Gläubigen kennengelernt. temu poznałem pewnego wierzącego. Der war von der Fußsohle bis zum Scheitel tätowiert. całe ciało hatte nicht nur Alkohol und Nikotin als Drogen durch. On był w tych. Nie, nie, nie był nie tylko był uzależniony od alkoholu i äh, nikotyny, sondern marihuana, heroin und alle sorten von tabletten. I ale również i te wszelkie najgorsze äh, narkotyki. Und als er sich den letzten Schuss gegeben hatte, ich der an sobie genommen letzte Dosis, da ist er in den Wald gegangen, bosch durch den Wald und hat nur gebetet, wenn es wirklich ein Gott gibt, dann lass mich sterben ihm wierzając w swojej modlitwie Boże jeśli ty naprawdę jesteś to pozwól że to albo to pozwól żebym umarł hajd tot nachbu umarue und gott hat sich in diesem zustand ihm gezeigt i bóg musie mu się pokazał er hat eine bibel gekriegt otrzymał Biblie und ist in eine a... in zuchstation gekommen i doszedł czy poszedł do na dworzec und hat den herrn geproszył i her her prosił da Osiął ką dla uzależniony. Hat ihn Herrn gefunden, e, znalazł pana. on als er sich bekehrt hatte, hat er zuerst sich der Polizei gemeldet. I kdy się nawrócił do pana, to pierwsze, co zrobił, zgłosił się na policję. Ein Jahr freiwillig in den Knast. E, dobrowolnie rok w więzieniu, czyli jakby poddał się karze. Er sagte, es waren meine schönsten Stunden i powiedział, że to były moje najpiękniejsze godziny. Jeden morgen 6 Uhr war ein Kollege, da, wir haben die Bibel studiert. Miałem kolegę, z którym co dzień rano od 6.00 studiowaliśmy Biblię. Und jetzt ist ein Sorge für Christus. I teraz jest on świadkiem dla Chrystusa. Er geht zur Polizei und spricht mit dem Polizeivorgesetzten. Gdy poszedł na tę policję, to rozmawiał z przełożonym. Der ihn schon 23 mal festgenommen hatte. Z tym, który go 23 razy łapał czy więził. Ale jetzt, damit er anderen, die unter Drogen stehen, helfen kann, da razuzuzukommen. Ale on teraz pomaga tym innym, którzy są uzależnieni od narkotyków, on im pomaga wyjść z tego nałogu. Halbtot Und wieder lebendig. Półów na pół umarły i teraz żywy. Hier dieser Mann, der unter die Räuber gefallen war. Tutaj ten człowiek, który którego napadli ci zbójcy, Liegt dort und es kommt von ungefähr ein gewisser Priester jenen Weg hinauf. Leży tam i tą drogą idzie kapłan. Pewien, pewien kapłan. Von ungefähr meint eigentlich zufällig. Du napisane przypadkowo. Aber das war nicht, dass das ohne das Zufallen des Herrn war. Ale to nie był ten przypadek, jak my to rozumujemy, często taki zupełny przypadek. Kam ein Priester. I, I że Pan tego akurat użył w tej e, historii. Kapłan. Ging genau den Weg hinab. I ten Kapłan idzie dokładnie tą samą drogą w dół. Vielleicht może i ty jesteś takim kapłanem. Kannst du allen mitsingen als Priester. Może znasz wszystkie pieśni, potrafisz je śpiewać jako ten właśnie kapłan. Aber er stellt hier einen gewissen Priester vor. Ale Pantoleon przedstawia pewnego kapłana. Der in gleichen Weg hinabgeht. Który idzie tą samą drogą na dół. Je Priester haben Dienst im Heiligtum, im Tempel in Jerusalem. Kapłani mają służbę w świątyni w Was has tu w tym Jericho? Czego ty szukasz w tej drodze do Jerycha? i bierzesz jeszcze swój zakon, I widzisz tego pół umarłego człowieka i zostawiasz go jako umarłego. I dlatego właśnie on zrobił taki minogo go szerokim łukiem. Priester sollen Gott dienen. Kapłani powinni służyć Bogu. Kapłani sollen Gott Anbetung bringen. Kapłani powinni Bogu przynosić uwielbienie. A nie odchodzić do tego przeklętego miasta. Ja, siehst, ist Tod dich. Tak jeśli tak widzisz kogoś w takim stanie, to jest on dla ciebie umarły. Dann kannst du auf einmal dein Gesetz rausziehen und dann wird Możesz wyciągnąć swój zakon i powiedzieć, no jak go dotkną, to będę nieczysty. Und wenn das ein Priester tut, jezi das dann ist oft der Levit nicht weit weg. Doch der Levita ist niedaleko od niego. Die Leviten hielf, uh, halfen damals im Tempeldienst. Levici pomagali w tej służbie świątynnej. Und sie sollten auch das Wort Gottes predigen I oni też byli głosili słowo Boże. Und auch er gelangte ebenso. An diesen ort. I tak samo przeszedł właśnie ten levita Dem, der an den weg an diesen einen unter, die unter die räuber gefallenen menschen ob, obok tego człowieka pobitego i obrabowanego auch er widzi diesen toten menschen Również on wie hey. die tego umarłego er geht an der, entgegengesetzten Seite vorbei przeszedł na drugą stronę Weit weg Von diesem, by jak najdalej iść obok tego nieczystego. Wie schön, wenn wir dann in Vers 33 lesen aber, aber, aber ein gewisser Samariter. Ale w 33 wierszu, jakże to jest piękne, gdy czytamy pewien Samarytanin zaś. Der Herr Jesus malt hier einen Samariter vor. Jezus przed naszymi oczami maluje obraz samaritana. Zjednega haśt. Granięgęsckie. Oni byli z nie szczególnie przez tych uczonych. On wogiem djeher i skąd on przyszedł? Wogiem djeher? Do kąd szedł? Jest nieśliczny, wie, że H. das formułiert. Czyż to nie jest piękne, jak pan to formułuje? A er war auf der Reise. On był w podróży. Juden hattten den Herrn Jesus selbst als Samariter bezeichnet. Pan Żydzi sami nazwali Pana Jezusa Samarytaninem. Er war auch auf tej podróży. Und wir wissen das gerade im Lukas Evangelium ab Kapitel 9, wie wirmy, że w Ewangelii Łukasza od 9. rozdziału, ja Jezus auf der Reise war nach Jerusalem. Pan Jezus był w tej podróży do Jerozolimy. Er hatte dieses eine Ziel, Gott zu verherrlichen. Und mir und jeder soll, by uwielbić Boga. Und Der Pan Jesus hat das getan. I pan er Und er kam, wie steht es hier, zu ihm. I tak jak tu jest napisane, podjechał do niego. Und der Herr Jesus sah, dass dieser Mann I der Jesus Pan Jezus zobaczył, że ten człowiek żył jeszcze. Sehen wir noch Menschen, die noch Leben haben? Czy my zauważamy wokół siebie ludzi, którzy jeszcze mają życie? Haben wir noch czy mamy w miłosierdzie wobec takich biednych ludzi? Może to poselstwo dzisiaj jest dla Ciebie. Bo Słowo Boże jest bardzo obfite w tej interpretacji. Pod, podjechał do Niego i ujrzał Go. Pan Jezus... E, Ogląda nas wszystkich, przygląda nam się. Und, zauważa nas. Und er wird I, mh, I wzruszył się. War. To jest właśnie ta cecha pana Jezusa, gdy, gdy on y, konfront, jest konfrontowany z grzechem litość, ulitował się. Er wurde Wzruszył się wewnętrznie. Wie herrlich beschreibt er das, diesem Gesetzgelehrten, indem er sagt: er trat hinzu und verband seine Wunden. Jakże pięknie to jest tutaj opisane, gdy Pan mówi do tego uczonego: i potrzeczy opatrzył rany jego. Ein Verbinden der Wunden. Opatrzenie ran. So, wie wir in Ezekiel 34 lesen. Tak jak w Ezechiela 34 możemy przeczytać. Von diesem herrlichen Hirten. O tym wspaniałym e, pasterzu. Er nimmt sich seine schafe an. On ujmuje się za swoimi, za swoimi owcami. Wein er darauf. Zalewając je oliwą i winem. Wir das immer bei uns? Czy mamy to zawsze ze sobą? So Taką apteczkę pierwszej pomocy? Dieser Samariter hatte alles bei sich. Ten Samarytanin był w to wszystko wyposażony. Er hatte wein bei sich. Miał wino ze sobą. Und er hatte öl bei sich. I oliwę. Öl, ein Bild des Heiligen Geistes. Oliwa, obraz Ducha Świętego. Wie wir aus Zacharia 4. Jak to możemy wiedzieć z Zachariasza 4, Und öl jest. Und an Wein ist auch ein Bild des Heiligen Geistes, durch den wir Freude bekommen dürfen. A wino też jest obrazem Ducha Świętego, przez którego możemy otrzymywać radość. Bis heute Freude. podziś dzień tą radość über eine Freude, die wir gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erleben dürfen. Tą społeczność, tą radość, którą możemy czerpać ze społeczności z Panem Jezusem. Wiszates Johannes so schön, tak jak to Jan napisał, im 1. Johannes 1, 1, Jana, 1 rozdział, da schreibt er, und zwar im Vers 3 am Ende: und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 3. Wers, 2. część, A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jesusem Christusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Dieser Wein war da zur Freude. To Wino było ku radości, Ein Bild des Heiligen Geistes nach dem Öl. Und dann setzte er ihn noch auf sein eigenes Tier. To był ten obraz Ducha Schwiętego. I po czym sadził go na swoje Zwierzę. Er hatte alles da. Wszystko miał. Es war alles bereit. Wszystko było przygotowane. Und auch dieses Tier, als Träger dieses unter die Räuber gefallenen, i również to zwierzę, które mogło go po, e, powieść tego, który był e, na wpół umarły, er dem unter die räuber I on to wszystko daje jemu, oddaje w jego dyspozycję jak gdyby. So reich an tak. Bogaty jest ten samarytanin. Führt in a herberge. Ale jeszcze in to nie wszystko. Zawozi go do gospody und trug Sorge für ihn i opiekuje się nim wie herrlich ist das der Herr jesus er dieser wahre samaritaner gibt sorge für diesen unter die räuber gefallenen jakże to jest wspaniałe że pan jezus ten prawdziwy samarytanin tak się troszczy und wenn wir den ausdruck herberge lesen hier jak dziś tam to wyrażenie gospoda ein haus dom wo dieser Wirt ist gdzie jest ten Gospodarz? Ein viertes Bild von dem, was der Herr Heilige Geist für uns ist, in dem er uns versorgt. Jest to czwarty obraz tego, kim jest Duch Święty dla nas, jak On o nas dba, zaopatruje nas. Dann möchte ich dieses Bild der Herberge vergleichen. To to ein obraz Gospody chciałbym porównać mit der Versammlung dem Haus Gottes, der Kirche. Z obrazem Zgromadzenia Domu Bożego Kościoła. Er führt dort hinein. On tam wprowadza. Und versorgt ihn i obiekuje, zaopatruje go. On jest alles sehr plötzlich zu zugiń i wydaje się, że to wszystko idzie tak szybko, denn am nächsten Tag schon zieht er weiter, bo następnego dnia on wyrusza w drogę, ohne vorher zwei Denare herauszuziehen. i da wcześniej te dwa Denare. Ein Denar war der tagelohn eines Tagelöhners. Jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy pracownika. Das reicht gerade für einen Tag. Doch wystarczało na jeden dzień. Ist vielleicht eine Anspielung auf diesen einen Tag, Czy to jest może wskazówka na ten jeden dzień, den wir übertragen können für die Periode der Gnadenzeit, 2, zwei Tage, 2000 Jahre? czy może być może możemy to tak przenieść na obecny czas łaski? jeden dzień, 1000 lat, i, czy dwa denary, czy 2000 lat. Wie uns Hosea 6 też das beschreibt, dass to 2 Tage sind. Tak jak nam to też Ozerasz opisuje, że dwa dni to będą. Oder haben die zwei denary noch eine andere Anspielung? A może te dwa denary mają inne znaczenie? Denn in dem nächsten Abschnitt, den wir lesen, spricht der Herr Jesus zu der Maria nächsten Abschnitt. Jesus Marii, er spricht das Wort Gottes zu der Maria. und sie hört zu. Przys und in Kapitel 11 Vers 1 bis 4. 11, wiersza, wird das beten uns vorgestellt. Vielleicht sind diese zwei Denare auch ein Bild von dem Wort Gottes und dem Gebet. Może te dwa denary też są obrazem na słowo, może i na modlitwę. I za zamawione garb jestem wiedz. Ten samaritanin daje temu go spodzobi. On znać, tragi sory für ihn, was irgend du dazu verwenden wirst, werde ich die bezahlen, wenn ich zurückkomme. I mówi do niego, opiekuje się nim, a co wydasz ponad to, to ja w drodze powrotnej oddam ci, wenn ich zurückkomme. Gdy? Przecież tak, ich komme wieder, przyjedę znowu. Jesus kommt wieder Pan Jezus przyjdzie znowu. Ist das nie eine gewaltige Zusage? Czyż to nie jest potężna zapowiedź Jezu herlich eingearbeitet in dieses Gleichnis tak wspaniale można powiedzieć obrobiona czy opracowana w tym ee, podobieństwie Und indemdy Herr Jesus das siemit abschließt das Gleichnis i gdy Pan za Mecha to podobieństwo kommt jest die geistliche Aufgabe für die den Gesetzgelehrt. Teraz mamy duchowe zadanie dla tego uczonego w piśmie. Lasus uns mal genau lesen, was dort steht. co jest napisane. Denn Jezus stellt eine Frage. stawia pytanie, Und zwar diesem Gesetzgelehrten gerade. Temu uczonemu w zakonie. Der, wie ich gerade gesagt hatte, der der kto już pojdzie, z ich sofort in diesem unter die Räuber gefallenen wieder sah. Który widział siebie do od razu widział siebie jako tego, który został napadnięty przez zbójców. Der Herr Jesus sagt, wer von diesen dreien? Pan Jezus pyta, go, który z tych trzech? myślisz, du, zdaniem twoim, ist der nächste gewesen, von dem, der unter die Räuber gefallen war? W obliżnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Die Frage ist nicht ganz einfach. To pytanie nie jest takie proste, jakby się wyrażało. Die muss man zweimal lesen. Dwa razy musimy je przeczytać. Der Jezus Jesus versetzt diesem Gesetzgelehrten jetzt ganz aktiv. Teraz pan Jezus stawia go w tej po tej aktywnej stronie, czyli on ma się wytężyć. Ihr seid halbtote Menschen. I teraz przedstawia go jako tego pół umarłego. Du bist der halbtote Mensch. Ty jesteś tym pół umarłym. Und aus dessen Sicht heraus, iz tego punktu widzenia, wie ist der nächste von ihm ausgesehen? On go pyta, kto jest y, tym bliźnim tego właśnie na pół-Urmuarłego? Ja sollte sich in diese andere Person hineinversetzen. Czyli on jakby miał wejść w skórę tej innej osoby. Das fedł uns Brüdern schon mal schwierig. Nam braciom to się może często trudno wydaje. Unsere Schwestern schaffen das besser. Nasze siostry potrafią łatwiej się tak prze, sobie to wyobrazić. Sie können sich schon mal in die Gefühle auch von Kindern hineinversetzen. Bo one lepiej potrafią wczuć się w uczucia dzieci na przykład. Ale Pan Jezus właśnie tak chce, by on to uczynił. Kto jest tym bliźnim, tego, który wpadł w ręce zbójców? I ten uczony w zakonie dokładnie wiedział, kim, kto to był. Wiecie, co on miał w swojej głowie? Ten Samarytanin, ale on nie chciał, nie potrafił tego wypowiedzieć. To było dla niego znieważające słowo. I dlatego on daje tą wspaniałą odpowiedź w 37 werszu. Ten, który się ulitował nad nim, albo ten, który okazał mu miłosierdzie. On tat eine Samariter Tat Barmherzigkeit, uczynił miłosierdzie. Und to był właśnie ten jedyny, który był mu tym bliźnim. I teraz mamy der końcowe zdanie, Dla które dla wielu jest jeszcze tym potężnym czy wielkim pytaniem, gdzie Pan Jezus mówi, idź tu du ebenso. i ty czyń podobnie. Waso, Cóż, on ma czynić. da, tot. Przecież on był tym na pół umarłym. Jak on nic tu. On nic nie potrafił uczynić. Er konnte nur barmherzigkeit annehmen. On mógł to miłosierdzie tylko i wyłącznie przyjąć. Was konnte er wirklich tun, Cóż on mógł uczynić tak naprawdę? Gar nic. zupełnie nic. Er die des Herrn Jesus, die Gnade des Herrn on musiał to miłosierdzie i tą łaskę Pana przyjąć. Ist kostenlos. To jest za darmo. Da Nie nichts für tun. Nic nie możesz za to oddać, zrewanżować się. Mam gazetkie Du Dofrans, was ty musisz Ty biedny, uczony, uczony w piśmie czy w zakonie, ty pytasz, co możesz uczynić. Gdybyś się tu w stanie, to Ten, który stoi przed tobą, tego musisz przyjąć. Ty jesteś ihn zu versuchen. A ty przyszedłeś, aby go próbować. Ale ty musisz wyjść, w którym musisz się przyjąć. Ale ty odejdziesz w tym, że będziesz musiał przed nim się ugiąć czy ukłonić. In most. W tym, że ty musisz jego przyjąć. Görst du vielleicht noch dazu? Czy ty też może należysz do tego, do, do, niego, do de, tej grupy? Czy ty też może należysz do tego, do tej grupy? Który myślisz, czy myślisz może, że coś możesz i musisz uczynić? Du kannst nichts tun. Nic nie możesz uczynić. Du kannst nur ihn annehmen. Możesz tylko jego przyjąć. Wie, herlich dieses diesesgleichnis. Jakże wielkie, jakże wspaniałe jest to podobieństwo. Wie tief sind die Gedanken Gottes. Jakże głębokie są te myśli Boże, i wie herlich, indyem die Barmherzigkeit so vorgestellt wird. I jakże to jest wspaniałe, gdy to miło się, że jest nam tak przedstawiona? Und gerade das Evangelium nach Lukas ist das Evangelium der Gnade. I właśnie ta Ewangelia Łukasza jest to Ewangelia mówiącą własne. I Mateusz i Markus w i z Mateusza i Marku Marka to słowo gnade niechaj nie raz w por. raz nie jest zmienione słowo łaska, a w Lukas entsandtete sich. Alle bukasha to się rozwinęło. On gar auch das wort barmherzigkeit. I oh. też to słowo miłosierdzie. Ist es so manna für uns? Czy to jest jeszcze tą manną dla nas? Ist es so speise für uns? Czy to jest jeszcze tym pokarmem dla nas? Dass wir wirklich erkennen, dass alles gnade ist że możemy naprawdę poznać, że wszystko jest łaską. Uns, uns Chciejmy się wspólnie czy wzajemnie pocieszać, posilać, Auch diese Gnade aby tą łaskę podawać dalej. Wir sein. My możemy być tylko tymi głosami, um Wort aby to wspaniałe Słowo Boże podawać dalej. Wie haben gestern noch gehört, das Wczoraj też jeszcze mogliśmy słyszeć głos słowo in und in w Z jego e, czystości i w jego szczerości noch in die i chcemy ludzi przyprowadzać do Gospody in, diese in do tego wspaniałego zgromadzenia gehört, ihm które nie należy do nas tylko do niego möge der Herr sein Wort aby pan błogosławił swoje słowo Thank <laughs>